nas zmiany wydarzeń. Sprawa zaczęła się w momencie, kiedy za studnią mnie przeszł firmy transportowej jeden kurdu plowaty chińczyk. Podawał się on za jakąś szychę jakiejś tam wytwórni muzycznej. Wyglądał jakby miał z 50 lat, ale mógł ich mieć nawet 500. Będąc pod presją, nie mógł z siebie wydusić żadnego słowa. Niemal błagalnym tomem na granicy histerii przetarł oko palcem i powiedział – No co zrobiłeś? No już, nie płacz, namyśliłem się na twojej propozycji. Na warunkach, które postanowiłeś, zgadzam się, Świętu. Christine, będzie mi ciebie brakować! – powiedziałem sam do siebie. Przez kilka pierwszych tygodni. Procesy życiowe Monstrum uległy natychmiastowej degradacji i na jedną krótką chwilę zatrzymały się. Po jego twarzy popłynęły stóżki łez. Mógł kiedy nie wyjęczeć dziękuję ci. Jestem bardzo szczęśliwy. Często się rozpakał, jak de wodka przy brazylijskiej terenbeli. Podałem mu swoją dłoń, którą on bez wahania uścisnął. Masz o bać, a jak ci się znudzi możemy odświeżyć mowę i przybądź wtedy do mnie. Uśmiechnął się na znak, że podoba mu się taka koncepcja. I tak dobrnęliśmy do końca tej debilnej historii, która wyjaśnia o moim obecnym położeniu na tym cholernym zadupu. 140 kilometrów do najbliższej osady ludzkiej, cuchnąca rudera do której nie można wejść. W dodatku mam na karku siedem gadających ptaków różnych gatunków. Siedzę na ganku w podatych chłachach i chowam się przed gorącym słońcem. Nie bluzgaj tyle misiu. Masz 10 metrów od domu oddalony sklep spożywczy z zapasem pożywienia na no cały miesiąc. Zaskrzeczała wdona. chcąc być miła i na dodatek te cholerne ptaki dość, że gadają to w dodatku są nieśmiertelne. Nie skrzecz tyle, bo dostaniesz w dziób. Gronisko skrzywiły się, chowając urazy. A nie, nie, nie, szczęśnik, wtrącił Sęp, siedzący na zewnętrznym płotku, otaczający ganek. Chcesz mordę? Co? Nie gadaj, chcesz się bić? Dobra, kochasiu, spokój się. Wkryłem się pod zadoszeniem tego spuchniałego ganku. Była to jedyna rzecz, jaka osłaniała mnie przed usmażeniem, ale i tak się pociłem jak kurczak na patelni. Odkąd tu jestem, od miesiąca, nie znalazłem sobie żadnego konstruktywnego zajęcia i chyba nie znajdę. Przynajmniej nie tutaj, bo jest to raczej niewykonalne. Chyba, że moi gadający przyjaciele wymyślą jakie zajęcie. Ale jak na razie miałem ochotę odmówić zawartą umowę. Mój Boże, jeszcze tylko 299 lat i 333 dni. Chyba popełnię harakirii. Przepraszam bardzo, według moich kalkulacji 299 lat i ich 334 dni. Akurat wtedy wypada, jak przystąpmy, tak miała zauważyć słowa. Nie bądź taka mądra, bo dostaniesz w czachy i skończy się twoje filozofowanie. No, tylko proszę, bez jest Oczytam debil, myśli, że jak doczytał do końca teorię względności Einsteina i czyta Holukimba, to myśli, że jest geniuszem. Wiesz, że wszyscy ludzie pochodzą od Mamp, a od słonia? Co? Zajebiście! a nie są na jedną do drugiego i zarazem do obecnej sytuacji. Wspólny moment, Ludzie! Ludzie ja ludzie, że bez mnie mały, to się może się przygrzeje. Zresztą będzie mi głowa. więcej przestań, ja w szczytuć tyle. Akurat! Ostrzeżenie, zanim ciebie będzie bolała, jeśli się nie zamkniesz, zrobiszcie mi pasie piłę. Jeśli się nazywa najstarszy przejaw wiele w języce, do dupy mi to potrzebne wiedzieć. Niedouczony, zdegenerowany kawał wieśniaka. Tak, jasne, zaraz moja pięć się do ciepłych krajów. Ple, ple, ple, ple, ple. Po chwili dodając, bo nie chcieć kakysa, że żeć Wiesz, znam jeden dowcip po sobach. Posłuchaj. Siedem hasowy na gałęzi i jedno mówi, wy się na sztuce nie znacie. Po chwili druga przemawia, a wy się na sztuce nie znacie. A po chwili ostatnia, a ja was w dupie. Oczywiście moją życiową dowizą jest umieć śmiać się z siebie samego, jednak sowa nie popierała mojego geniuszu. Za to ja i reszta ptaków śmialiśmy się do rozpuku, oczywiście oprócz gołębia, który był głuchy i nie wiedział o czym mowa. A z płotu na ziemię spadło, spadł dodo, nie mogąc pohamować śmiechu. Moje ręce robola zdobiły paznokcie, długie na cały centymetr. Były nawet we w pod czyste. Mimo, że na tym pustkowiu trudną wodę, tu chodziło o coś więcej. Ja nie lubiłem obcinania paznokci, ten dźwięk, dziewaszne uczucie. Poza tym to całe zamieszanie z tymi kurduplowatymi nóżyczkami lub obcinalkami do paznokci. Nie lubiłem tego i już. Spojrzałem na swoją lewą rękę, jakby była czymś niezwykłym i podniosłem ją do góry. wypostowałem palce i przejrzałem dłoń w słońcu, jakby była przeźroczysta. "Wszystkie te szyby również zwyciły z zaciekawieniem z oknanią." Zacisnąłem pięść, pozwalając, aż moje nazbyt przedługawe paznokcie powbijały mi się przed dłoni. Przedały się przez skórę i biły, jak najgłębiej tylko mogły. Poczułem pieczenie i ból, ale był on znośny i nie wykrzywiał tak bardzo moich mięśni twarzy. Byłem wytrwały, cierpliwy, wytrzymały, inteligentny, przystojny, odważny. Przestań sam do siebie bredzić tylko do rzeczy! powiedział jastrząb, który się niecierpliwił. Posiałem mu gniewne na spojrzenie, na które wyszczerzył post idealne. Nie podsłuchuj mojego monologu wewnętrznego. Pod łani popłynęła stuszka krwi, na przegubie zlewający się wielen pod miejsce, gdzie krew miała zaraz skapnąć po dużym chińską miseczkę. Nie wiem, u nich pije się z tego czegoś ściaka albo herbatka, tu, ale tutaj służy jako popielniczka. Jednak jak na popielniczkę była czysta, rzekłbym nawet, że w ogóle nieużywalna. Ściskałem rękę, żeby popłynęło jej na tyle, by wypełniła się cała swoją objętością. Tuż była pełna, zwolniłem uścisk, wyjąłem ze paznokcie, wtedy czując osty, piekący ból, chwyciłem prawą rękę, naczynie i podniosłem w stronę słońca, wykonując gest dziękuję i zanurzyłem jej usta, delektując się smakiem własnej krwi. Niczym delikatnym, wytrawnym, słodkim winem. Odpężyłem się wygodnie i odstawiłem ją. Wtedy wszystkie ptaki poderwały się do lotu, latając we wszystkie strony, śpiewając i krzycząc: Niech żyje William, niech żyje nam tysiąc lat, bo tylko bez takich mi tu burnych życzeń. I tak miało się to przecież jeszcze długo, cholernie długo. Definitywnie miałem dość. Dobrze, że nie targowałem się z nim o nieśmiertelność. Kwa, powiedział Jastrząb. Zamknij się durnie, nie próbuję myśleć. Dodo! Do, powiedział, zaciągając ostatnio o ptak dodo. Do. Patrzyłem na płaską biało czerwono niebieską miseczkę. Patrzyłem na nią, a ona na mnie. Najbardziej wkurzający jednak był napis na spodzie, który przypominał mi o mojej ostatniej misji.